Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. Z, z lekką taką nieśmiałością, bo podobno miało zacząć szukić ocean. To ja, żeby za, profilaktycznie zagłuszyć te szumy, to się włączyłem, tu sam z siebie wyrwałem i chcę to wszystko zagłuszyć, wyrównać, zniwelować, tak, żeby niczego nie było. Kononowicz, tak hmm. mówię. Tak jest, a akysz, a zakłócenia, my witamy podobnie po, po, po blisko dwutygodniowej przerwie, eee, kolejny odcinek Mielenia ze Zorem na Bogato, tak jak obiecywaliśmy, tematów nam nie zabraknie, eee, ale zaczniemy od ogłoszeń para parafialnych. Yy, mamy dzisiaj 11 maja roku pańskiego 2021, kiedy to nagrywamy, więc tak, proszę Państwa, ogłoszenie parafialne numer jeden Przypominamy o naszym comiesięcznym podsumowaniu... Miesiąca, czyli pieniądz w czasach, masowo macierane, wiem, czyli pieniądz w czasach zarazy, który nagrywamy w pierwszym tygodniu miesiąca zazwyczaj. Podsumowanie, troszeczkę szersze niż w trakcie mielenia, możliwość interakcji z nami, odpowiadamy na pytania. To zapraszamy serdecznie. Do tego. To jest pierwszy punkt naszego porządku dziennego, tak? Drugim punktem naszego porządku dziennego są cotygodniowe summa krypto, które piszemy tutaj ze Zobaczem Zoro oraz Zespół Bogaty Men. Czyli macie Państwo parę Bitcoin PL złotówka i parę Ether złotówka w w trzech timingach w długim okresie, średnim i krótkim okresie. Macie Państwo od groma linków najważniejszych ze świata krypto, to co się dzieje no i co tydzień publikujemy gem tygodnia. A zaprawdę powiadam Państwu, czas z defi nadchodzi i ten kto w defi nie wierzy, pokaran będzie widząc zyski innych Amen. Będzie umrze ze zgryzoty, zgrzytając zębami. Tak jest, tak jest. Także do tego też zapraszamy. Proszę się z nami skontaktować na maila summa Ja przepraszam bardzo, że tak powiedzmy, że to brzmi teraz wszystko jak taka kryptoreklama naszych usług, ale zmierzam. Krypto, krypto, cały czas krypto. Tak, ale zmierzam właśnie teraz do głównego punktu. Proszę Państwa, Wisienka na torcie. W związku z tym, i w związku z tym, że każdy z nas ma jakieś działania, powiedzmy, codzienne, zobowiązania, tutaj przygotowanie, przygotowywania się do robienia materiałów, życie osobiste, czy tak jak w moim przypadku egzaminy, a czasami trzeba po prostu przebijać na przykład głowę, głową mur, no to musimy niestety zmniejszyć, zmniejszyć częstotliwość naszych cotygodniowych mieleń ze Zorem na Bogato do jednego spotkania na miesiąc. Czyli jeżeli chcecie po prostu nas Państwo więcej, to pierwszy, ty pierwszy tydzień, pierwszy tydzień każdego miesiąca webinarium, drugi tydzień każdego miesiąca będzie mielenie zazorem na bogato, gdzie troszeczkę też zmienimy formułę, tu proszę, ponieważ no, raz na miesiąc trzeba będzie nie tylko wybrać jakiś tam motyw przewodni, motyw główny, tak? a dzieje się teraz dużo na świecie, ale dodatkowo jeszcze yy, postarać się chociaż parę zdań, omówień i wydarzeń dodać. No a stęsknionych za naszą erudycją i za naszymi słowami, no to zapraszamy oczywiście do, do sumy krypto, co tygodniowej, którą publikujemy. No dobrze, to tyle ogłoszeń parafialnych. I przyznam szczerze, tak. Temat na dzisiejsze, tematy na dzisiejsze spotkanie tak trochę spadały mi yy, jak grad z nieba. Tutaj patrzę o jeden jaki fajny, tutaj patrzę o drugi jaki fajny. No aż by chciało się powiedzieć powiedzmy o, o tym jak francuscy generałowie i żołnierze się listy piszą, prawda? No ale to jest temat już przy, troszeczkę przybrzmiały, tak? Generalnie to, to, to powiedzmy 20 któryś kwietnia żołnierze, no to zeszły tydzień. Można by powiedzieć o tym, co się dzieje, co się dzieje z, w, cy, w cyberbezpieczeństwie na, na, na, na, ruro, na rurociągach w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ale to znowu przez tą przerwę ciutkę, możliwe, że się spóźniliśmy. Moglibyśmy też powiedzieć, no co się dzieje ogólnie w Unii Europejskiej. Przyznam szczerze, że chciałem przygotować, chciałem przygotować, zaproponować wzoru taki temat. Ale to będzie poprawny politycznie żart. Yy, niczym rakieta Hezbollahu spadająca na, ja na do... osiedle mieszkalne we wschodniej Jerozolimie. Tak jest. Yy, ten temat ten temat po prostu nam tak spadł no i nie sposób po prostu go obejść, nie sposób się do niego odnieść. Także naszym motywem głównym dzisiejszego odcinka będzie co? No? Bliski Wschód na nowo. A jeżeli mowa o Bliskim Wschodzie, no to można by powiedzmy tak spojrzeć spod okularu, podeprzeć, to tylko... Dlaczego zawsze, jak, jest, jak coś się dzieje na Bliskim Wschodzie, to wy musicie być zaangażowani i pokazać palcem. Tak, widocznie jest to urządzane, no tam ja to w tym nie dryguję, ale tak jakoś tak jakoś się dzieje, no i, no i, i, i, i, i trzeba się temu przyglądać, jakieś tam wnioski, wyciągać ostatnimi czasy, czyli ostatnie cztery tygodnie konkretnie. To była istna masakra dyplomatyczna, co, co, co i rusz, coś tam się kotłowało. Były delegacje, kontrdelegacje, wizyty, konsultacje, wyjazdy, rozjazdy i tym podobne. Przypomnę, że jakoś tak miesiąc temu, yy, może tutaj się mylę, bo perspektywa czasowa mi ostatnio się bardzo, że tak powiem, spłaszczyła i mogę mylić daty, ale na pewno na wiosnę to było. <śmiech> Z takim objazdem, cyrkiem objazdowym ze swoją całą świtą po Unii Europejskiej premier Netanyahu wtedy był ciągle tym niezaprzeczalnym premierem. tak? Więc jeździł, jeździł i tutaj ponakręcał różne rzeczy. Zdobył wiel, no może nie popularność, ale solenne przyrzeczenia Solidarności Europy, narodów europejskich i całej Unii Europejskiej dla sprawy zagrożenia tak zwanej stabilności wojskowej na Bliskim Wschodzie w szczególności w tych dwóch najważniejszych stolicach, czyli w Paryżu i w Berlinie. Te przerzeczenia były dość solenne, takie uroczyste no i pobrzmiewały już całkiem jednoznacznie narastającym zagrożeniem, tak jak to mówiono, atomowym ze strony Iranu, to szczególnie o tym mówił sam Netanyahu. To jest jego taki konik od kilkudziesięciu już lat. Na każdym zgromadzeniu ONZ-u. On wychodzi z jakąś tam nową planszą i pokazuje, jak blisko Iran jest tej broni atomowej. I ta sprawa się już ciągnie od no, ponad 30 lat. W wykonaniu akurat tego aktora. Więc no, jest to już taki stały numer, można powiedzieć. tak? Niemniej plan atomowy Iranu jest realny. To nie tylko są te plansze Netanyahu, że oni już tam mają bombę atomową, albo mają mieć za dwa tygodnie, albo za miesiąc, tak jak mówią znani eksperci. No nie, oni program atomowy prowadzą w swoim ośrodku jednym, a mają ich kilka one były już detonowane kilkakroć przez siły specjalne Izraela w tajnych operacjach były tam różne akty sabotażu elektronicznego, między innymi pamiętna sprawa tak zwanego nowego nieznanego, niemożliwego podobno, bo zaprzeczano, że to jest w ogóle teoria spiska, to nie może istnieć coś takiego, tajna broń komputerowa że się taki wirus inteligentny, kilkupoziomowy włamał do komputerów irańskich i wniknął sobie tylko znanymi sposobami do centrali atomowej i tam rozpoznał, że gdzie jest i odpowiednio zaprogramował wirówki tak, żeby dokonały samozniszczenia. I Po chyba dwóch, trzech latach Mossad się z tym wysypał i pochwalił, że tak, no myśmy go stworzyli ze współpracy z Amerykanami. Ten wirus Stuxnet tak się nazywa jeżeli znasz się troszeczkę na komputerach to na pewno o nim słyszałeś jest kilka jego podobnych które są w zastosowaniu równorzędnych między innymi dzięki rewelacjom Snowdena dzięki tym publikacjom na witrynie której twórca i nadzorca obecnie gnije w londyńskim lochu z nakazem wydania przed nowojorski sąd, no to wszystko się działo na naszych oczach. Więc e, ta epopeja na przykład, e, te. te e, s, s, nominalnie Australijczyka. Tak? No poświęciliśmy mu, poświęciliśmy mu. Mówiliśmy o nim. I to, to w te wątki się łączą, bo on w tym swoim trochę takim karykaturalnym, takim awanturniczym, takim wywiadowczym, a na poły bohaterskim życiu no, dokonał czegoś wyjątkowego. No, był na ekranach telewizorów, mediów przez wiele miesięcy. Obecnie gnije tam w więzieniu i, i praktycznie umiera bez możliwości jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem, z adwokatami i jakiejkolwiek pomocy. Więc no, skazany zwyczajnie na śmierć w obliczu prawa. Za co? No za to, że ujawnił rzeczy, których nie powinien był mówić. tak? No ale my dzięki temu rozmawiamy o tym jako o fakcie, a nie o teorii spiskowej wysmarkanej z jakiegoś brudnego nosa. To jest fakt. Tak było, tak jest, tak istnieje. Są inne tego typu dokonania i to, jak się tylko przyjrzeć tej sprawie z tym wiążącej, tej, tej zapowiadanej wojny, cyberwojny, Oczekiwanej, bo sekretarz amerykański stanu Blinken właśnie to objawił, że Ameryka spodziewa się narastającej fali cyberprzestępczości państwowej i jednym z pierwszych tego przejawów ataków ma być ten atak na ten duży rurociąg benzynowy północ-południe w Stanach Zjednoczonych który od kilku dni jest unieruchomiony z powodu cyberataku właśnie, więc to wszystko się łączy. Tu jeszcze nie od rzeczy jest wspomnieć, że Stuxnet i ta cała historia z wirówkami irańskimi produkcji niemieckiej, bo Siemens to dostarczył, i ten Stuxnet idealnie rozpracował cały system operacyjny tych sterowników Siemensa tak dalece, że praktycznie go skolonizował i włączył do swojej biblioteki, a te sterowniki ciesząco się zaufaniem powszechnym no, specjalistów, z automatyki na całym świecie, no są wszędzie. Są w elektrowniach atomowych, no, w różnych obiektach niż w infrastruktury energetycznej, czyli w tych przekaźnikach, transformatorowniach, rozdzielniach mocy, w dużych e, firmach e, używających energii na sporą miarę, czyli cementowniach, hutach, no i wszystkich instalacjach ciągłej pracy, m.in. w stacjach, stacjach uzdatniania wody, Prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc e, to się powoli zaczyna układać w jakąś większą całość, do której pasuje jeden z takich e, bardzo istotnych klocków. Pan premier Netanyahu już wiele lat temu, kilkanaście lat temu chwalił się publicznie, są na to nagrania. W Europie się chwalił tym, że mylą się ci, którzy nie doceniają rosnącej siły strategicznej Izraela, który wiele wysiłku i inwestycji poświęcił na zdobycie prymatu światowego w najbardziej istotnych dziedzinach, między innymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Hmm. No i tu dodał jeszcze kilka pikantnych szczegółów. No, tym jednym z najważniejszych, przeze mnie uważanych za koronny dowód to jest właśnie Staxnet. Ale są inne i tu one będą nam się objawiały, być może w swojej brzydkiej postaci użytkowej, no bo skoro internet wkracza wszędzie w tej postaci Internet of Things, to okazuje się, że wszystko może być skakowane, łącznie z twoją lodówką, bramą garażową, drzwiami do domu, kamerą i samochodem, który ma system operacyjny online. Więc cóż, no te wynalazki wszystkie są na kilku poziomach już dostępne dla profesjonalnych narzędzi hakerskich. I to wiadomo, między innymi z witryny pana Assange'a, któremu ponownie dziękujemy za jego wysiłek w ujawnianiu brzydkich zakamarków. Ja wiem, że nie miałeś czasu tego studiować i tego wszystkiego objąć, dlatego ci mówię to wszystko w skrócie i gwarantuję na 100%, że to jest Faktyczna prawda, faktograficzna, którą możesz zweryfikować. Czyli coś już wiemy. Czyli coś już wiemy. Do tego wszystkiego, no, skoro wspomniałeś, Zoro, o, o objeździe pana. Netanyahu po Europie, no to warto również wspomnieć o całym tle, o całym tle czyli y, gdzieś, y, gdzieś cały czas padają pociski na, blis, na Bliskim Wschodzie. Nie mówimy tutaj konkretnie o, o obszarach o obszarach Izraela, Palestyny, mowa tutaj bliżej Iraku i Iranu. Y, mamy do no oczywiście, y, jeżeli chodzi o, o, o specjalistów atomowych, których Iran ma tak wielu, no to bardzo wielu z nich po prostu zginęło w katastrofach zamachach, etc. Spójrzmy zasłonę milczenia, tak, <grych> na to, co jest raczej oczywiste. Dodatkowo, dodatkowo no, mieliśmy ostatnimi miesiącami cały czas, cały czas do dzisiaj, z obszaru Zatoki. Mówiąc o o tym, o, powiedzmy o niebezpiecznym zbliżaniu się jednych jednostek do drugich, o ostrzelaniu na przykład jednej jednostki drugą, tutaj jakaś rakieta się pojawiła i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy, nie wchodzę już dokładnie w detale, w detale faktograficzne, ani nie chcę tego układać chronologicznie, yy, ponieważ mówiliśmy o tym wielokrotnie w przeszłości też, omawialiśmy to yy, i tak naprawdę yy, pod tym względem, pod tym względem, no to, nie, no to niestety, ale niechilnowi, Natomiast natomiast można by mieć takie wrażenie, można by mieć takie, takie, takie wrażenie, że rzeczywiście komuś zależy, żeby ten Bliski Wschód wysadzić. Bo jeżeli by się jeszcze do, do, do, do, doszła, doszła nam teraz wojna na Bliskim Wschodzie, no to efektem ubocznym na pewno byłaby gigan, byłyby gigantyczne Wzrosty na, cen na cenie ropy naftowej. No już teraz, w tym momencie, na, na, pł na płonących rafineriach i problemach na rurociągach widzimy te wzrosty. Y przy wypadku, jeżeli, jeżeli ciśnina Ormus byłaby zagrożona, jeżeli tam, tam w obszarze mia miałaby do czynienia działania wojenne, y no to moglibyśmy się spodziewać jako efektu ubocznego wzrostów i Korka na ropie, czyli zupełnie właściwie odwrotnej sytuacji do 2020 roku, kiedy to w pewnym momencie mieliśmy do czynienia z nadpodażem. Tu jeszcze warto wskazać na mm, ostatnie działania Netanyahu tuż przed jego nieudaną misją, zakończeniem misji formowania nowego rządu czyli z ostatniego tygodnia, a jakoś tak dwa tygodnie temu on odbył poważne rozmowy. One były bardzo skąpo komentowane, no bo nie było o czym mówić, bo media się niczego nie dowiedziały z kulisów tych rozmów, ale były bardzo intensywne i gorące. Taki ścisły skład bojowy izraelski udał się do Waszyngtonu z taką już wojenną misją stricte, bo był tam Netanyahu, był szef sztabu, minister obrony i szefowie wywiadu, czyli ścisła czołówka gości, którzy trzymają ręce na karabinach i rozmawiali z ekipą Bidena na ten temat, co ma być dalej z Bliskim Wschodem, w szczególności z Iranem i z tym traktatem Dzejkowa, tak. Tak, który został reaktywowany przynajmniej w tym znaczeniu, że Biden jako współautor i jego ojciec krzestny ch chyba po rozmowach codziennych z opalonym byłym prezydentem Obamą postanowił ten, te, ten jego piękny projekt wskrzesić. To było wielkie osiągnięcie w życiu Rysie Obamy. Przypomnę, on się tym bardzo chwalił i szczycił i myślę, że e, e, chciałby kontynuować to, e, to dzieło. E, Biden idzie tym, tym samym tropem, bo w tym brał udział e, i, e, no, i chciałby to reaktywować. I uruchomiono e, rozmowy dwustronne na wysokim szczeblu w Wiedniu, one się toczą e, i obie strony d, d, takie komunikaty no, t, troszeczkę sprzeczne wydają z tego, bo Iran w pewnym momencie, całkiem niedawno, to było 10 dni temu, podał chóry optymistyczne wiadomości, że praktycznie Amerykanie już zdjęli z nas embargo handlowe. Już tak daleko się posunęli. Już tak jesteśmy blisko. Czyli to jest realne. Możemy to wszystko prze przeprowadzić, zrobić i znowu będziemy wolni od, od tego od tych kajdan, które nam pozamykały wszystkie konta i nie możemy w ogóle w sposób cywilizowany handlować ze światem, bo do tego się te handlowe ograniczenia i embarga sprowadzają. No nie ukrywamy, że w ten sposób Iran stanął, to jest, jest też na łasce i niełasce dobrej woli Chińczyka. Zgadza się, jest na niego skazany i musi go kochać i bardzo zresztą poczynił poważne kroki w tej miłości monetarnej, bo sprzedał udziały w swoich złożach i Chińczycy mają teraz długoterminowy kontrakt na eksplorację i przerób ropy naftowej u źródła, czyli w samym Iranie. To nie musi być nic złego w sensie strategicznym, bo zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Chin znakomicie, no ale stanowi potężny wyłom w obecnej architekturze i kierunkach przesyłu ropy, no bo może się niebawem okazać, że głównym eksporterem ropy z tego regionu przestanie być Arabia Saudyjska, a stanie się Iran, po prostu zwyczajnie, przy pomocy wewnętrznych firm chińskich, które z Iranu będą operowały własną ropą, tymi zasobami, które zainwestowały, no bo są ich współwłaścicielem. No i to nie wiadomo, czy eksport jest irański, czy chiński, tak, bo może to jest eksport wewnętrzny między spółką chińską a inną spółką chińską. Więc hmm, to, to jest duży problem geostrategiczny między innymi dla Stanów Zjednoczonych i mam y, dojmujące wrażenie graniczące z pewnością, że to właśnie y, ten ruch dramatyczny taki gest właśnie rozpaczy, ucieczki y, no, w przymusową stronę, do narożnika. Y, b, b, po ponownym wprowadzeniu sankcji gospodarczych. Zawadiacki ruch z Chińczykiem sprowokował Amerykanów do weryfikacji tej, tych posunięć Trumpa i planiści, wojskowi amerykańscy po prostu poszli po rozum do głowy, stwierdzili, no nie, musimy coś z tym zrobić, przecież nie, nie możemy teraz rozpocząć, walki, wojny handlowej otwartej z Chinami, bo byłaby ona zrównoznaczna równoznaczna z odpoczęciem III wojny światowej. Nie możemy im zablokować tych inwestycji w infrastrukturę naftową w Iranie. Musimy coś zrobić takiego, aby chociaż te plany opóźnić, bo nasz główny sojusznik, Arabia Saudyjska, z którą żeśmy podpisali święte pakta za czasów Trumpa, na wiele lat do przodu, przecież ze swojej uprzywilejowanej pozycji obrońcy petrodolara nie chce zrezygnować, bo daje im to gwarancję stabilności politycznej i wojskowej. Więc ten system petrodolarowy, hegemonii amerykańskiej, wojskowej, w tym akurat punkcie świata, zasadzający się na eksporcie arabskiej ropy z Arabii Saudyjskiej, no, ma poważnego konkurenta. I, no, I coś z tym trzeba zrobić. I w tej Perspektywie, o czym rzadko kto odważy się pisać, Biden postanowił być może nie sam, przypuszczam, że na polecenie Obamy, wskrzesić tę umowę Jacopa, która na, w średnim terminie, w mojej perspektywie, jest jak najbardziej pożądana dla stabilności światowej, no bo po prostu ponownie powraca Iran do rodziny narodów cywilizowanych gdzie ich instalacje atomowe, ta, ta e, elektrownia w Natanz i wszystkie inne obiekty z tym powiązane po prostu podlegają rutynowej. E, comiesięcznej, kwartalnej, rocznej kontroli Międzynarodowej Agencji Atomowej, która te, te, te sprawdziany bez żadnych przeszkód kontynuowała przez lata, pisała z tego raporty i nie znalazła wielkich uchybień, więc byłoby dobrze, gdyby taki poziom zaufania przywrócić, gdyby to zaczęło działać znowu. No bo... Ten okres odprężenia, tak nazwijmy, z Iranem, kiedy ta umowa obowiązywała, był pozytywny zarówno dla Iranu, dla otoczenia. Nie stało się nic wielkiego. No i zaufanie krajów arabskich generalnie pokłóconych ze sobą na różnych tam kierunkach, między innymi religijnym, wzrosło. Czyli, że powstało pewne zbliżenie Iranu z krajami ościennymi polityczne no i takie jakieś lekkie odprężenie w świecie arabskim. No już sam fakt, że od czasu do czasu się Iran próbuje z Arabią Saudyjską umow umówić na jakiekolwiek rozmowy, tak, to już jest. Interesujący fakt, biorąc pod uwagę, no, powiedzmy, inne obozy polityczne, biorąc pod uwagę tutaj niedokończone biznesy pomiędzy sunnitami a szyitami o walce o dominację nad światem islamskim, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę przecież walkę o lokalne, lokalne tutaj przywództwo w regionie, którego wyrazem jest przecież wojna w, w Jemenie. No jest, to jest wojna jak najbardziej, rywalizacja o, o hegemonię lo, to, tą regionalną, o status mocarstwa. To, to nam są, jest w tym tylko trzech pretendentów historycznych od stuleci, od tysiącleci właściwie. Mhm. Jest młoda Turcja, są Saudowie jeszcze młodsi i jest starożytna Persja, czyli Iran. I który z tych regionalnych takich mikroimperiów zwycięży, nie wiemy. Natomiast no, na pewno tych trzech pretendentów wodzi się za łby i próbuje zyskać punkty strategiczne. I tutaj wyczyniając różne dziwne łamańce, w szczególności sułtan Erdogan tu jest bardzo aktywny, a jego no, najważniejszym zadaniem strategicznym, o którym on mówi otwarcie, jest rekonstrukcja Imperium Otomańskiego, czyli Imperium Osmanów, czyli tego Imperium Bliskowschodniego, które przez tysiąc blisko lat rządziło na tym terenie. No i z, no z różnymi kolejami losów od kilku lat te zapasy, dziwne figury trwają. Obecnie, w sumie się o, o Saudach, oni od tygodnia znajdują się w bardzo bliskich rozmowach, takich zażyłych kontaktach z Teheranem, co jest absolutnym nowym. No tym, tym punktem zbliżenia jest jak najbardziej ten kontrakt Jacopa, bo chodzi o ich umowę, chodzi o trójkąt między Riadem, Waszyngtonem i Persją. Dlaczego? No, Bo jeżeli Amerykanie dogadają się z Iranem, a nie będzie tam, nie będzie tam uwzględnionych interesów naftowych i wojskowych saudyjskich, no to będzie z ich punktu widzenia totalna porażka. Będzie stracone wszystko, co przez ostatnie kilka lat wdrożyli na obietnicach Trumpa. Więc, usilnie koło tego biegają, żeby zapewnić, że to, co sobie planowali będzie utrzymane to otwarcie zewnętrzne saudyjskie, zmiana tego profilu reżimu, twardego, tej twardej ortodoksji tam panującej zluzowanie tych różnych zwyczajowych ograniczeń które tam trwają od ponad tysiąca lat bo to jest, to jest odłam islamski archaiczny totalnie kobietom nie wolno się samym poruszać po ulicy, a obecnie już mogą nawet jeździć samochodami bez pozwolenia, me, bez zasięgania zezwolenia swojego męża, więc no, no to, to, to jest skok jakościowy całkowicie skok w nowy świat. No i tych wiele decyzji podjęto tam jest modernizacja w toku trwająca dywersyfikacja działalności Arabii Saudyjskiej, tych aktywów państwowych Saudi Aramko, próby znalezienia nowej drogi ku przyszłości. To wszystko się łączy jakby w jeden duży temat gospodarczo-polityczny dla Riyadu. No ale to tak samo od północy, czyli y, jak na to patrzą Irańczycy. No, są zablokowani embargiem amerykańskim i próbują się z tej izolacji wyrwać. No i mają przecież stosunkowo nowoczesne, jak na nasze pojęcie, społeczeństwo. Są wytwórcą bardzo y, współczesnych na narzędzi, między nimi techniki własnej konstrukcji rakietowej, bo wysyłają na orbitę swoje satelity i te satelity działają, telekomunikacyjne i inne. No, przy użyciu ich własnej, rodzimej technologii. Więc no to, to budzi respekt, no bo ten, to, to, to nie jest zadupie jakieś takie, jak tutaj malują w mediach, że oni już są całkiem dzicy prawda, i biegają po pustyni. Przeciwnie, tam żadnej pustyni nie ma. Jest, jest kilka stref klimatycznych, między nimi bardzo wysokie góry, jest płaskowyż, są łąki, są tereny zbliżone do Alp, no i są niziny bardzo urodzajne. Więc no, no to jest bardzo zróżnicowany kraj. I też taki nie całkiem zapóźniony, no bo a ja to lachowie tam rządzą, ale też nie są całkiem głupi, no i te najważniejsze dziedziny promują, one się mimo tego embarga rozwijają, no bo muszą, no bo nie mogą zaimportować techniki, no to sami ją tworzą, między innymi właśnie te rakiety. Część tych rakiet oczywiście ma znaczenie wojskowe i tutaj nie bez powodu Netanyahu się pieni, że ich rakiety mogą dosięgnąć Tel Awiwu i ich tam porządnie poturbować, co zresztą Teheran ostatnio poczęstował ich taką wzmianką, że jak dalej będą tak tańcować z muzułmanami, a w szczególności z szyitami, no to nasze rakiety są wycelowane na Tel Awiw <głos> hmm. i potrafią tam dolecieć mimo tej żelaznej tarczy, która tam was chroni. No okazuje się, że te mniejsze roje e, dronów i, i tych małych rakiet no, są w stanie dotrzeć i, i przedrzeć się przez te obrony rakietowe z po prostu samą swoją liczbą. Przy, przytłoczyć tę obronę e, rakietową e, i, i ją Czyli, tak, przez nią się po prostu przebić swoją masą, no bo i, i jej przepustowość jest ograniczona, zdolność śledzenia celów także no kilkaset najwyżej, no jak puścimy na nich od razu tysiąc rakiet, no to wtedy na pewno duża część z nich się przebije, więc jest rozmowa bardzo brzydka, no i te starcia na wzgórzu świątynnym w, w największym religii, podczas największego religijnego święta islamu, czyli jak się nazywa? Ramadan. To jest Ramadan, Ramadan, tak. Święty okres islamu, no i akurat w, w samym środku tego okresu zaczyna się mordobicie na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Coś całkowicie haniebnego. Prowokacja, która po prostu w, no jeży włos na głowie. No jak to jest możliwe? No ale się okazuje, jest możliwe. No, no zgadnij, kto był tego inicjatorem. Ja tu nie chcę wypowiadać żadnych nie, bo, nam, bo, nam, bo nam znowu się zagłuszenia zaczną. Nie, nie, ja nie chcę, bo nie byłem tam na miejscu. Ja tylko proszę o no, jakąś wzmożoną uwagę i inteligencję. No i próbę zrozumienia, komu taka prowokacja, tak grubą nicią szyta była na rękę. Hmm zauważmy jeszcze jedną rzecz, tutaj Zoro wspominałeś kilkukrotnie o tym, o tym układzie Jacopa, tak? który został wypowiedziany przez Stany Zjednoczone za czasów administracji Donalda Trumpa później trwała tutaj e, ostatnimi czasy przepychanka na zasadzie kto pierwszy ma się przyznać powiedzmy, kto pierwszy ma się ugiąć i przy, przy, przy, przystać na żądania drugiej strony w temacie, żeby usiąść znowu do stołu negocjacyjnego no teraz kiedy obydwie strony siedzą już przy stołu, Negocjacyjnym, tak jak wspomniałeś, prognoz, prognozy, wyda, doniesienia, przecieki, informacje, wszystko zaczyna wyglądać bardzo, bardzo ciekawie, bardzo pozytywnie. Wręcz powiedział, powiedziałbym, że yy, powiedziałbym, że tutaj też widać bardzo ciekawą, bardzo ciekawe zależności, ponieważ mm, można by powiedzieć, że strona reprezentująca Iran jakoś tak nie do końca przekonana by była do rządu na przykład Ayatollahów, z drugiej strony Stany, Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone również nie zwracają uwagę powiedzmy na zdanie, starają się nie zwracać uwagi na bardzo wykrzykiwane zdanie tutaj swojego lokalnego sojusznika mniejszego o którym, o którym tutaj mniej więcej wokół niego cały czas oscylujemy więc sytuacja nader ciekawa, biorąc pod uwagę, że że Iran oczy, oczywiście ma te ma, te, ma wirówki potrafi wzbogacać Iran, przepraszam, Uran. Posiada dwa reaktory produkcji rosyjskiej. To są trzecie, trzeciogeneracyjne Wery. E, podejrzewam, że na tym się nie skończy, bo tutaj jest Bushehr 1, Bushehr, działający Bushehr 2 w trakcie konstrukcji. E, podejrzewam, że um, Iran będzie chciał po, po kolei, po kolei prze, robić tutaj przesiadkę z napędzania ropą i gazem, przede wszystkim ropą. Na, na, na, na uran. No jest to też trend światowy, no nie ukrywajmy. Natomiast wróćmy do tej alaksy, tak? do tego, co się dzieje w tym, w, ty, w tym momencie. Ma to też pewne tło. Ma to też pewne tło, powiedzmy, takie dwu, nazwijmy to dwutygodniowe, kilkutygodniowe. Tak to określmy, określmy w ten sposób. Przede wszystkim, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, co w tym momencie dzieje się w Izraelu, po, przechodzimy przez, przez, przez tą ścianę dotyczą, doniesień medialnych dotyczących sukcesów szczepionkowych, no to kontynuowany jest w tym momencie program wysiedleń z, z, z, pewnego, obszaru, z pewnego obszaru miasta Jerusalem. Strona izraelska dokonuje wysiedleń tutaj mieszkańców, mieszkańców y, pochodzenia arabskiego, tutaj y, Narody Zjednoczone, między innymi y, ONZ się wypowiada do, bardzo, bardzo, bardzo krytycznie na ten temat, no ale... Wypowiadać się można, czynów nikt tak naprawdę nikt nie zrobi, ponieważ potrzebna jest, potrzebna by była pełna tutaj zgoda Rady Bezpieczeństwa. Więc ta sytuacja trwa, co, dodat, co poza standardowym poziomem zaognionych relacji palestyńsko-izraelskich dodatkowo dolewa oliwy do ognia. Do tego dochodzimy, do, dochodzi do sytuacji, która miała miejsce około dwa tygodnie temu, czyli kiedy w trakcie modłów w kiedy trakcie, w trakcie modłów właśnie w Al-Aksie, w otoczeniu policji kilkunastu Izraelitów, w tym między innymi szef policji, weszło na, ter, na, ter, na teren meczetu. Tutaj chodzi o względy, chodzi o względy kulturowo-religijne, tak powiedzmy. To jest, to jest mimo wszystko ziemia święta, więc tutaj troszeczkę panują inne też obyczaje, czyli na zasadzie władza cywilna potrzebuje y, przynajmniej zapytać o zgodę w, powiedzmy tą władzę administracyjną religijną, czy może wejść na teren w trakcie na przykład specjalnego święta etc. etc. Tego, typu rzeczy, y, tego typu rzeczy bardzo widoczne są chociażby przy tych wszystkich odłamach chrześcijańskich, które y, sprawują pieczę nad, y, nad wazyliką grobu pańskiego w rezultacie bazylika się rozpada, bo trwa, trwają walki na przykład o to kto przestawi kto, do kogo należy drabina oparta przez okno i te walki trwają powiedzmy po parę set lat. W każdym razie w trakcie Ramadanu na teren świątyni wchodzi policja yy, izraelska yy, otacza ona między, kilkunastu przedstawicieli administracyjnych, w tym podobnie szefa policji. Yy, mamy tutaj informacje od, yy, od strony jordańskiej, ponieważ tam w tym czasie był dyplomata jordański, który próbował rozmawiać z szefem policji lokalnej, właśnie tej izraelskiej, ale został, nazwijmy to, przywołany do porządku. Yy, to była kolejna rzecz, która wzburzyła relacje. No i teraz dodatkowo mamy tą, akt yy, tą najnowszą, aktualną, czyli yy, Mamy, końcu, mamy końcowy okres Ramadanu, yy, mamy modlących się muzułmanów na terenie i w okolicy obszaru Al-Aqsa, rzekomo wznoszone są okrzyki antyizraelskie, zaczynają się, zaczynają się bitki, wkracza policja, zaczyna się strzelanina. Policja strzela gumowymi pociskami, gazu zawiący. Jest sporo ofiar rannych i zabitych. Ze strony, protestujący obrzucają policję kamieniami. No i tak, i tak naprawdę niewiele potrzeba, niewiele potrzeba do eskalacji. W tym momencie włączyli się. Włączyli się zarówno y, Hamas, przedstawiciele Hamasu, jak i y, przedstawiciele bodajże arabskiego dżihadu, tak ta się organizacja się nazywa. Y, no i rozpoczęto, rozpoczęto wystrzeliwanie rakiet, przede wszystkim z obszaru terytorium Gazy na tereny Izraela. No, celami były Aszkelon, jedna rakieta podobnież bardzo blisko, czy wręcz w Jerozolimie, y, wylądowała, uderzyła co nie miało miejsca tak naprawdę od kilku lat. No, Zoro tutaj też słusznie zauważyłeś, no Izrael ma tą swoją żelazną y, kopułę, no ale przy, przytaczając prawdę starożytną, nek Herkules kontra Herkules, pr pr prawda? Ja chciałbym zwrócić Twoją uwagę na wymiar symboliczny tej prowokacji, czyli serii prowokacji, które są... Bluźnierstwem religijnym, tak to należy ująć, bo od czasów starożytnych, starożytny Izrael w Palestynie przed Chrystusem, za jego życia po nim respektował i nadal respektuje kodeks honorowy tak zwanej zemsty rodowej jako cywilizacja typowo plemienna, o takich korzeniach, o tym pisze szeroko między innymi Felix Koneczny, którego polecam, no bo dokonuje bardzo głębokiego rozbioru źródeł tego zjawiska i porównawczo do innych cywilizacji. Reguła zemsty rodowej, między innymi tego rytualnego zabójstwa, która znana jest w Europie chociażby w mafii sycylijskiej i po, podobnych ugrupowaniach, niemalże w ogóle w, w tej w samej otoczce moralnej i rytualnej z błogosławieństwem kościoła katolickiego w tym wypadku, a u Żydów z błogosławieństwem ich rabinatu. Ta instytucja chociaż jest już mocno podupadła, bo mało kiedy jest stosowana, nadal jest żywa w sensie prawa tego tradycyjnego i Sanhedrin zawsze, jeżeli są spory, no to wyrokuje zgodnie z tą wykładnią starożytną, mianowicie zabójca wykonujący te, ten nakaz zemsty rodowej, plemiennej, bo pohańbiono jego ojca, prawda, czy tam kogoś brata, czy, czy siostrę cieszy się szerokim immunitetem, między innymi w szczególności w obiektach sakralnych, miejscach świętych kultu, czyli może do nich uciec i tam jest nietykalny, bo policja go tam nie może aresztować. Tam no, ma immunitet, po prostu kryje się pod, pod opieką. E, e, mhm. Kogoś pełniącego kapłaństwa od czasów zburzenia świątyni, no to jest ten rabinat, który pełni, jakby, te rolę per prokura. No to, to nadal obowiązuje. Nie można i to podobne zwyczaje z tego samego źródła się wywodzące, bo to są społeczności z tego samego semickiego korzenia wypływające w tym regionie. Oni mają wspólne korzenie, są braćmi i siostrami. I teraz między sobą od wielu tam setek lat się mordują, zaciekle, będąc podróżnymi religiami, ale zwrócę twoją uwagę, że w islamie jest dosłowne lustrzane odbicie tego samego nakazu zemsty rodowej. Możemy ją spotkać w objawach na przykład dziwnych zaginięć w Egipcie gdzie potem po iluś latach przez przypadek ktoś odnajduje wysuszone kości na pustyni prawda? zemsta rodowa to działa i policja o tym wie o to toleruje i są podobne wyjątki te sakralne czyli uciekanie się do świątyni yy, można podać taki przykład jeżeli by Żyd tam dokonał rytualnego morderstwa z zemsty rodowej na, na tem oprawcy swojej rodziny, swojego dziecka swojego brata, siostry to ucieka do Burznicy i tam nie można go Aresztować, jest tam bezpieczny no to i jest to jest samo, coś to coś... samo jeżeli, jeżeli Arab jakiś dokona tego czynu to ucieka do, do świątyni do, do, z, z minaretami i tam jest bezpieczny i tam żaden policjant nie wchodzi bo musi mieć najpierw zgodę tego przełożonego świątyni te zwyczaje w, w tym centralnym meczecie muzułmanów światowych w, w miejscu świętym dla wszystkich odłamów z, całego, z całej kuli ziemskiej Al-Aqsa to jest to miejsce centralne kultu. No e, w tym miejscu te same zasady obowiązują od e, tysiące lat i dłużej, tak? No i proszęcie, tutaj naczelnik policji z Jer Jerusalem może je sobie łamać, bo wchodzi w, z bronią w otoczeniu swoich adiutantów i przerywa e, nabożeństwo. To jest zwyczajny akt bluźnierstwa. Już nie mówię o łamaniu y, prawa tego zwyczajowego, bardzo istotnego, bo to nie jest to prawo y, w sensie y, pozytywnym spisane gdzieś w kodeksach. Te kodeksy mają tysiąc lat i ci ludzie tych kodeksów nie czytają, ale znają je, że tak powiem, z opowieści swoich dziadków, pradziadków i dalej je używają, tak? I wiedzą, że to jest sprawa święta. Tego nie wolno łamać. No a proszę bardzo, ci wchodzą i łamią i mają wszystko w tyle. No jeżeli to nie jest świętokradztwo, bluźnierstwo, turbo, to co to jest? No to jest po prostu plucie im w twarz. I tak należy to rozumieć. Ja się nie dziwię, że oni są rozognieni i chcieliby tych Żydków jak oni ich nazywają, rozerwać na strzępy teraz no bo ci weszli im do świątyni i nasrali dosłownie ja ich nie, broń Boże, nie tłumaczę i nie chcę usprawiedliwiać aktów wandalizmu przemocy jakiejkolwiek tylko yy, wyjaśniam ci tło psychologiczne tej operacji, bardzo przejrzyste i tego się już nie da schować pod suknem, że wie pan, no nastąpił taki brzydki incydent, on był zamierzony on był świadomie sprowokowany to, co, Zoro, wspomniałeś o tym, o tym właśnie prawie obyczajowym, tutaj taką ciekawostkę, taki oftopleciutki, mianowicie coś takiego, tego typu prawo zwyczajowe pokutowało i bardzo długo trwało również w Europie, jeśli chodzi o nasze świątynie, o nasze świątynie chrześcijańskie. Oczywiście w ramach już później od nazwijmy to rugowania religii z życia codziennego, czy powiedzmy, laicyzacji społeczeństwa, ten zwyczaj został yy, został tak jakby zginął, zniknął w pomrokach, w pomrokach w pomrokach dziejów, jednak, yy, jednak, jednak, jednak on nadal był kultyw... on był przez bardzo, przez bardzo wiele wieków kultywowany i prawda jest taka, że że w, w, w społeczeństwach, tak jak na przykład Izrael, czy powiedzmy, czy, czy, czy właśnie społeczeństwa muzułmańskie, gdzie religia pełni o wiele ważniejszą rolę, powiedzmy, w życiu, w świecie, niż, u, niż, niż, na, przykład, niż na przykład u nas, ma to nadal znaczenie, ponieważ tutaj zachodzi pewnego rodzaju. Nam, się, nam, się, nam, nam, nam, nam może się troszeczkę inaczej wydawać możemy troszeczkę inaczej to wszystko postrzegać natomiast musimy, musimy pamiętać, że nasz zegar, dla przykładu dnia codziennego, oparty jest powiedzmy o zegar, powiedzmy ze wskazówkami 8, no, przepraszam 12, 12, 12 pozycji no 24 pozycje powiedzmy duża wskazówka, mała wskazówka natomiast w tamtych społeczeństwach w szczególności na przykład wśród ultraortodoksyjnych, czy pośród naprawdę religijnych ten zegar jest tak naprawdę, no owszem, owszem, on istnieje, to ze wskazówkami, ale istnieje, ale istnieje aspekt religijny w tym zegarze. Budzi nas pieśń, z mecze, pieśń pochodząca z minaretów, stawajcie wierni, modlitwa ważniejsza niż sen, modlimy się kilkukrotnie, zwróceni dla przykładu twarzą w stronę, w stronę Mekki, obmywamy rytualnie naczynia, to już akurat ta druga strona, my, myjemy w odpowiedni sposób ręce i tak dalej, i tak dalej. Można by o tym kontynuować, no ale y, tutaj szczerze mówiąc eksperci od Bliskiego Wschodu, od kultury Bliskiego Wschodu myślę że mieliby naprawdę piękne pole do popisu. Meczet al-Aqsa, dlaczego on jest taki ważny? To jest trzecie najważniejsze miejsce dla muzułmanów w świecie. Y, pierwszym oczywiście najważniejszym jest Mekka, drugim jest Medyna, no to to jest związane, związane z życiem Mahometa. Natomiast trzeci to jest właśnie meczet al-Aqsa, który oryginalnie był bazyliką, był bazyliką, prawdopodobnie wybudowaną za czasów bizantyjskiego cesarza Justyniana. Natomiast już później według tradycji właśnie z tego miejsca proroka zabrał do nieba archanioł Gabriel Jabrail. Jabrail. Jak, jak, jak, jak to mniej więcej się wymawia. Więc no, trzecie najważniejsze miejsce, miejsce związane z życiem z życiem, Mocha, z życiem proroka Mahometa, no i tego typu policzek. Wiadomo, we wcześniejszych, we wcześniejszych mieleniach bardzo często mówiliśmy o różnego rodzaju konotacjach formalnych, mniej formalnych pomiędzy, pomiędzy tutaj Hamasem a Iranem. Więc wydawałoby się, że Iran by, by, będzie pierwszym, który stanie teraz w obronie, w obronie, te, w obronie palestyńczyków, w obronie tego, co się stało, ze względów powiedzmy oczywiście religijnych. Natomiast przyznam szczerze, że odpo odpowiedzi Iranu nie znalazłem. A jeżeli... Jeszcze... Są za to odpowiedzi innych krajów muzułmańskich, m.in. Zankary. Bardzo gorąca, żarliwa i zawadiacka odpowiedź wpisująca się w ogóle w kontekst ostatnich rozgrywek z Waszyngtonem. Już w takim tonie, powiedzmy sobie, chuligańskim, bo Erdogan nie tylko zagroził, przejęciem amerykańskiego arsenału przechowywanego w Incylik, ale po prostu te, te rakiety amerykańskie tam zaaresztował i powiedział, że należą do narodu tureckiego, skoro znajdują się na terenie tureckiej bazy wojskowej. Więc jego agresywne, tak można powiedzieć z naszej perspektywy, słowa skierowane do reżimu takich słów chyba użyto rządzącego w Tel Awiwie o urządzanym ludobójstwie no tak jakby tutaj wpisują się w ten ciąg eskalacji i napięcia Erdogan chciałby utrzymać, zachować i kultywować swoją palmę takiego głównego obrońcy islamu i też szerzej zjednoczyciela politycznego Arabów chociaż sam przecież Arabem nie jest w sposób ewidentny no ale jest przywódcą dużego państwa islamistycznego które ma ambicje wskrzeszenia tej idei zjednoczeniowej takiego wielokulturowego prądu politycznego imperium regionalnego, które toleruje różne wyznania, jest im przychylne i nikogo nie wyróżnia, ale tym najważniejszym spoiwem religijnym i społecznym jest islam tym preferowanym. I takie imperium osmańskie istniało i działało i nie przeszkadzało mniejszościom, które się rozwijały między innymi zachowały się po dziś dzień, to jest dowód żywy, że przetrwali tam chrześcijanie, na przykład w Syrii, przetrwali różni tam maronici, koptowie, różne odłamy też wiary starozakonnej. Tych dysydentów, którzy są wyklinani i byli prześladowani przez główne prądy żydostwa, no, w tym imperium gdzieś tam w zakamarkach w Maroku sobie istniały i żyją do dzisiaj. To jest bardzo Ciekawe, więc w sensie tym społecznym, historycznym, że te, te ślady, ja nie jestem wielkim piewcą i obrońcą tego imperium, tylko mówię o jego trwałości kulturowej. Ślady tych działań istnieją do dzisiaj i Erdogan, kultywując je i wspierając, opiera się na, na najbardziej trwałym i funkcjonalnym fundamencie bo te wszystkie nowożytne prądy, te różne tam młode Turcy i tak dalej, to są objawy krótkoterminowe, to są mody w sensie historycznym chimeryczne, krótkotrwałe, zmienne jak wiatr. Natomiast to, co trwało tysiąc lat, no to jest nadal atrakcyjne w tym sensie takim społecznym poszukiwania stabilności, takiego jakiegoś cywilizowanego, uporządkowanego życia w środowisku wielu nie zawsze przyjaznych religii, cywilizacji i kultur. Więc no to ciekawa rozgrywka również na tym polu takiej idei integracji bo mamy Unię Europejską, prawda, wiadomo jakie tutaj są zasady, Bruksela wszystko rozstrzyga, ale na tamtym terenie też te prądy integracyjne działają i się tak jakby obecnie ścierają, wspierają która idea jest najlepsza do tej pory kilkadziesiąt lat, wiadomo najważniejszy był dolar i było Hollywood i tam różne tam wzorce prawda, amerykańskie, ale to już wyraźnie jest już passé, to już nie jest to, co tych ludzi kręci, prawda? Oni poszukują jakiegoś nowego, jednoczącego wzorca i właśnie w te poszukiwania aktywnie wpisuje się taki no, zabijaka, taki Janosik turecki Erdogan. To jest taki no, na poły... Mały taki cinkciarz, na poły malwersant, na poły polityczny cwaniak, no a na poły mąż stanu, który buduje jakby nową pozycję Turcji i stara się maksymalnie wyzyskać jej potencjał historyczny, kulturowy i ludnościowy. No, to jest duży kraj po prostu, ma dużą gospodarkę, duże wojsko i, no i chce tam być tym zjednoczycielem. I to ciekawa, ciekawa idea w ogóle, ciekawy pomysł. Tutaj nasi obserwatorzy tego nie dostrzegają, bagatelizują te, te mrzonki o rewitalizacji Imperium Otomańskiego jako coś niedorzecznego. No, ale przecież w sensie historycznym to jest atrakcyjne. Dla tam, dla tam jak najbardziej, na, na, dla Turków w szczególności, którzy no, jest spora tam. E, e, oczywiście są róż, różnie odszczepieńcy, są podskórne walki polityczne, ale mimo wszystko Erdoğan nadal dla dużej części społeczeństwa tureckiego jest e, atrakcyjny. Tak jak Putin w Rosji. Jest atrakcyjny, bo opiera się na ludowym sentymencie, na tych e, trwałych, imperialnych e, tradycjach, które no, wszyscy podskórnie rozumieją. No, to jest ta sama książka. Putin z Erdoganem rozumieją się często bez słów, chociaż są silnymi konkurentami, bo mają sprzeczne interesy na Morzu Czarnym. Bardzo mocno ta wojna krymska nie ustała do dzisiaj. <grywania> Ale dogadują się w szczegółach. Dlaczego? No bo reprezentują tę samą szkołę. I wiedzą, co tam pod spodem jest tej dużej rywalizacji, na dużej szachownicy, na wyższym piętrze globalnym, światowym. No, że tu idzie rozgrywka o wszystko i jeżeli chcą ocalić swoje narody i zbudować ten świat wielu, wielu kultur współpracujących ze sobą, to muszą się oprzeć globalizmowi. z mojego punktu widzenia Erdogan jak najbardziej w ten nurt antyglobalistyczny się wpisuje na swoją miarę i modłę, no, na ile sobie może pozwolić, ale już całkiem mocno dokazuje. Mhm. No i do, pełni, do pełni całego obrazu no, brakuje nam oczywiście yy, sceny teatralnej, czyli, czyli Izraela, gdzie mieliśmy całkiem niedawno kolejną turę wyborów, to były wybory do Knesetu, 23 marca bodajże miały miejsce? Tak, 23 marca z tego co widzę. To były chyba czwarte wybory w przeciągu dwóch lat. Oczywiście kolejne wybory bez, bez, bez wyłonienia się zdecydowanej większości. Yy, parlamentarnej. Temu też poświęciliśmy odcinek, tak? No, widać powiedzmy, że, że Likud z naszym aktualnym premierem, czy pe może pełniącym obowiązki premiera, yy, nadal jest, yy, nadal jest, powiedzmy tą najbardziej, najpopularniejszą partią pod względem, pod względem liczenia metodą DHONTA. Yy, jego koalicjant biało-niebieski z panem generałem Benem Gansem, no już Trochę traci tych miejsc, niestety, ale no, w koalicji oczywiście też nie jest pięknie. To już, chyba, to już chyba znamy, powiedzmy, chociażby patrząc na naszą scenę polityczną, no, ponieważ. Panowie zwyczajnie mają coraz więcej przeciwko, przeciwko sobie. Zresztą fakt, że, że Gans i Netanyahu są, są, są koalicjantami, tak naprawdę to, to jest już. To, to jest coś po prostu niesamowitego. To jest rzecz, która powiedzmy kilka lat wstecz nikomu, nikomu, nikomu by się nie wyobrażała. Nie, nie, nie wydawała możliwą. Ja wspomniałem tutaj, o, to ja wspomniałem tutaj że, i, że reakcja Iranu była, powiedzmy, zaskoczyła mnie, że Iran właściwie nic nie zrobił. Muszę to troszeczkę wyjaśnić. Poza informacjami, poza standardowym, poza standardowym ostrym językiem wykraczającym poza normy dyplomacji, Iran nie zrobił nic co mogłoby sprowokować Izrael do kontrwyżania, eskalacji czy ataku. Innymi słowy, mam wrażenie, że Iranowi bardzo bardzo zależy na normalizacji stosunków właśnie poprzez traktat Jacoba, m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ no to embargo, o którym Zoro wspomniał, już naprawdę zaczyna ich dusić. Tu całkiem krytyczny jest punkt zwrotny z publikacją w New York Times nagrań tajnych rozmów pana Kerry'ego, prowadzących kilka lat temu do podpisania tego traktatu z ówczesnym i obecnym spraw Zagranicznych Iranu, panem Zarifem. No i te nagrania były niepochlebne w wielu wymiarach bo pokazały te ukrywane tajemnice Teheranu, jego polityki zagranicznej. Między innymi to, że pan Zarif jest umiarkowanym postępowcem, nie jest ulubieńcem dworu Ayatollahów, przeciwnie, jest ich dużym konkurentem i zagrożeniem, jako umiarkowany i właśnie modernizator, zwolennik otwarcia na świat, co na, w tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest bardzo wielkim atutem, bo to jest człowiek wszechstronnie wykształcony, obyty w świecie i otwarty na niego, na wiele kultur, czyli jest po prostu człowiekiem światowcem. To, to nie jest klerykał, który siedzi tam i odmawia te swoje muzułmańskie pacierze. To jest facet znający wiele dziwnych tajemnic i doskonale się w tym świecie poruszający. No ale New York postarał się go spalić, bo Iran ostatnio się bardzo zbliżył z Putinem i podpisał tam znaczące umowy gospodarcze i wojskowe, a tu proszę bardzo kilka lat temu po to, żeby podpisać ten traktat to się zakolegował, Sarif z Ariuska i powiedział, słuchaj, ale z tym Putinem to mamy problemy, bo oni cały czas nas próbują tu wydutkać na strychu. To znaczy wystrychnąć na dudka we wszystkie możliwe sposoby, no bo jesteśmy konkurentami w Europie. I to nas nawet nie dziwi, no tylko tyle, że moskalik nas tu zachodzi od tyłu. No to, to, to jest taki punkt dla Amerykanów, słuchajcie, no z Wami możemy się dogadać, bo z Moskalem to jest dobrze, ale w Europie to, no próbują u nas tutaj, no, no wiadomo co. No i, i to, to brzmi bardzo niepokojąco i fałszywie i tu Moskwa no nie, nie dała żadnego komunikatu, ale tam otwarły się szeroko usta i oczy ze zdumienia, no, że takie brzydkie rzeczy wychodzą na światło dzienne. No, ale to nie, to nie wszystko, bo się okazało, że amerykańska redakcja w, w New Yorku no, strzeliła Sarifowi także potężnego gola na podwórku wewnętrznym, no, że okazało się, że, że Ministerstwa Zagranicznych nie cieszy się pełnym zaufaniem prezydenta Iranu. Mało tego, to zaufanie, brak zaufania, nieufność jest odwzajemniona. Więc... <śmiech> w tym momencie kluczowym zamykania negocjacji w sprawie tej, tej, tej strategicznej, najważniejszej obecnie dla Iranu, tego traktatu atomowego z Amerykanami, gdzie wizja jego reanimacji jest, no jest wiarygodna, no to być może amerykańska gazeta jest w stanie podciąć nogi irańskiego ministra spraw zagranicznych aż do kolan. Na razie nie wygląda na to, aby to się udało, ta akcja, bo Persowie nie są aż takimi prymitywami, mają starożytną kulturę i bardzo długą historię dyplomacji światowej, więc potrafią się dogadywać na jedwabnym szlaku i z Chińczykami i ze wszystkimi innymi, ale że się zagotowało w Teheranie to fakt było tam dosyć gorąco, więc idzie walka tutaj z, no, no najwyższe stanowiska w regionie i, i, no, i drżą fotele w posadach no bo Netanyahu sam ma na plecach trzy poważne śledztwa prokuratorskie które lada chwila razem z jego małżonką mogą zostać reaktywowane bo, no bo immunitet odpada, kiedy no, nie zdoła dalej prowadzić misji rządowej, no, nie udało mu się sformować rządu. Więc z jego punktu widzenia jedyną ucieczką przed nękającymi go rozmowami przymusowymi z prokuraturą jest stan wyjątkowy, który może ogłosić, kiedy wybuchną zamieszki, zaczną spadać rakiety. No jest wojna, panie strzelają do nas. No to nieważne, jest rząd tymczasowy. To czy czy premier, prezydent Ruben nas tu poświęci, czy nie. To nie ma znaczenia, jest rząd tymczasowy, ten co był dotychczas, per prokura jedzie dalej i koniec. No, Nie będziemy ogłaszać wyborów przedterminowych, piątych z kolei, kiedy spadają na nas bomby, tak? No, proste, prawda? I skuteczne. Ucieczka do przodu w wojnę. Ale to nie jest moje przypuszczenie. To jest oficjalne stanowisko byłego premiera Izraela, pana Benjamina Netanyahu, zaprezentowane w ostatnim miesiącu aż trzykrotnie na najwyższym szczeblu. Między innymi powtórzył to stanowisko podczas bytności wspomnianej przeze mnie przed chwilą w Waszyngtonie. Powtórzył swoje słowa do mediów, no, że jeżeli Amerykanie powrócą na te groźną, niebezpieczną i całkowicie bezsensowną drogę pojednania z Iranem w tym traktacie atomowym Jacopa, no to Iranowi nie pozostanie nic innego niż jednostronnie, samodzielnie no, obronić swoje interesy wojskowe, strategiczne w nierównej wojnie z Iranem. Czyli co to znaczy? No to znaczy, że jeżeli Towarzyszu Biden, podpiszecie umowę ponowną z Iranem, no to my zaczniemy wojnę z tym krajem. Po prostu i tyle, kropka. Więcej wyjaśnień nie będzie. No i to się właśnie wpisuje, te wydarzenia, te prowokacje w ten scenariusz, co mnie bardzo niepokoi i zniesmacza. No i napawa oburzeniem. No ale co ja mogę tu ci zrobić, poza tym, że Ci to wyjaśnię? Tak dynamika bieżącej polityki prowadzi. To jest zachowanie absolutnie logiczne z punktu widzenia Netanyahu, zarówno tych rachub politycznych i jego koalicyjnych rozmów w tej sytuacji wewnętrznej w Izraelu i też międzynarodowej, no bo jego kontrahenci, między innymi Arabia Saudyjska, też inne kraje, które idą śladem Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie i te, te różne tam Szejkanaty na Półwyspie Arabskim rezydujące, no inaczej już patrzą na Iran. Czyli, że nie jest dla nich taką osobą zadżumioną, z którą nie wolno już rozmawiać i która jest poza nawiasem. Nie. To jest jak najbardziej państwo, z którym da się dogadać. Nie całkiem może nasze, bo takie troszeczkę mają inną tę religię islamu, taką trochę wykoślawioną, taką trochę dziwną, tak. ale z nimi możemy się dogadać, bo są cywilizowani i respektują swoje zobowiązania traktatowe. W odróżnieniu od, nazwijmy to, innych mocarstw. Dobrze, e, spróbujmy chwilkę pospekulować, jak to, co teraz widzimy, jak to, co teraz widzimy, mogłoby się zakończyć. proponuję takiej, taką, taką, taką szybciutką, taką szybciutką powiedzmy bu burzę mózgów, chociaż podobno burza mózgów to już nie jest politycznie poprawne stwierdzenie od, od, od, od kilkunastu lat, tak, ponieważ stawia w złym świetle osoby właśnie z zaburzeniami i tym podobne. Poważnie, poważnie mówię. Doszedłem, doczytałem do, do takich informacji i złapałem się za głowę. O, matko Boska. No dobrze, y, mamy sytuację, mamy teraz sytuację, w której y, mamy prezydenta G Palestyny, prezydenta Abbasa, który decyduje się skasować tutaj celebrację, powiedzmy, na, w temacie tego kończącego się, przepraszam, kończącego się Ramadanu. Chodzi o święto. o e, e, jeśli dobrze wymówiłem, y, które jest takim punktem końcowym Ramadanu, tak z drugiej strony strona powiedzmy, administracja lokalna Jerozolimy, bo oni tam mają y, obchody wyzwolenia w cudzysłowie Jerozolimy w 1967 roku. I, i, i, i władze administracyjne również zmieniły pewne swoje plany, ponieważ to miał, by, miał być przemarsz z flagami, ale teraz ta trasa przemarszu trochę została zmieniona, żeby ominąć powiedzmy te punkty zapalne i tym podobne. Mamy oczywiście wiele, wiele, wiele, wiele głosów z całego świata nawołujących. Jeżeli są to głosy Powiedzmy proizraelskie, to nawołują one do pokoju. Jeżeli są to głosy, powiedzmy, antyizraelskie, no to nawołują one do, również do pokoju. Tylko chodzi o zupełnie, o zupełnie inne formy gramatyczne, które wiadomo w zależności od powinowactwa. No i mamy dodatkowo jeszcze tutaj, y, mamy tutaj dodatkowo jeszcze y, Egipt, Katar i Narody Zjednoczone, które próbowały y, włączyć się ponownie w mediację pomiędzy Hamasem i pomiędzy Izraelem. Y, to coś takiego miało miejsce też w przeszłości, ale y, tutaj y, szef Hamasu Ismail Haniech Yy, powiedział wyraźnie, że no raczej tutaj za bardzo jakiego rodzaju, jakiegokolwiek rodzaju negocjacjach teraz nie ma mowy, tak? Bo tutaj na razie latają rakiety. Co by yy, co może się wydarzyć, jak może się to skończyć powiedzmy w perspektywie krótkoterminowej? Ja uważam, że jeżeli tylko Iran nie da rady, nie, nie pozwoli się sprowokować, to ten konflikt, to co teraz się dzieje nam się nie, roz, nie rozjątrzy aczkolwiek y, tego typu działania, tego typu wzajemne niesnaski, wzajemne prowokacje będą miały miejsce co róż. no i co do drugiej części zgadzam się w zupełności prowokacje nie po to są rozpętywane, aby tak nagle z nienacka wygasnąć więc będą dalej konstruowane a co do pierwszego nie tyle przeczuwam, co zgadzam się, że Iran się nie da złapać na jakiekolwiek prowokacje mniejsze lub większe, bo te trwają już od ponad roku w regionie i jest z dosyć dużą regularnością, niektóre tak wybuchowe że wręcz no, budzące grozę, zabójstwo Soleimaniego, tego generała na Międzynarodowym Lotnisku, na przykład zbrodnia wojenna pierwszej wody, pogwałcenie wszystkich traktatów, jakie tam znamy, cywilizowanego zachowania w przestrzeni Międzynarodowej. No i pozostało to bez odpowiedzi. Realne. Iran się nie dał sprowokować nie dał się złapać pomimo ogromnego napięcia wewnętrznego tam wybuchły naprawdę dantejskie sceny pogrzeb był tak liczny przybyli ludzie z całego świata były ich tysiące to, było, to była rzeka ludzi morze no i nie było reakcji była tylko zapowiedź riposty E, jakiejś takiej zemsty w odpowiednim czasie. Pani ale... no rakiety latały, ale one tak latały, żeby tak. nikogo nie zabić, nie? Tak, ale ta, ta zemsta została tak sformułowana, że będzie odpowiednia riposta w, w wybranym przez nas w właściwym czasie. To tyle znaczyło, że nie damy Wam się sprowokować teraz, jak Wam to jest przydatne. My sobie zaplanujemy według reguł Suncu taki punkt, i taki sposób działania, że nie tylko Was zaboli, ale Was załatwi. Hmm. Powiem szczerze, że to zabrzmiało dla mnie bardzo groźnie. Ta odpowiedź, taka półcicha, taka dziwaczna. Groźna, a jednocześnie wytłumiona. Bardzo mnie wystraszyła, bo przekonała mnie, że wojna w regionie jest po prostu nieunikniona. Ale niekoniecznie od razu, a właściwie nawet wyższe prawdopodobieństwo jest, że będzie to się tliło aż do momentu, kiedy wkroczą interesy duże, międzynarodowe, globalne w grę i wtedy przy stosownej okazji Iran zagra swoje atuty. No i to głównym atutem jest Ciesina-Ormus i kryzys naftowy, który nas hmm, zaczyna nam patrzeć w oczy hmm, przy rosnących cenach Powoli, powoli pnących się do góry ropy naftowej. No i jeszcze w dobie tej religii globalnego ocieplenia, kiedy wszystko ma być zielone, może się okazać, że nagle, kiedy są braki w dostawach ropy, no, no to resztę sobie dopowiedz, jak to będzie wszystko działało. Dokładnie. No dobrze, a tymczasem no tymczasem cóż, no czekamy na rozwiązanie tej sytuacji. Miejmy nadzieję, że no to jest powiedzmy tego typu sytuacja, że nie wypada użyć kolokwializmu, że rozejdzie się po kościach, ale no miejmy nadzieję, że ta spirala spirala w tym momencie wymiany rakiet i jej eskalowanej przemocy, że zostanie wytłumiona i że któraś powiedzmy ze Tron, mam na myśli tutaj Stany Zjednoczone, może, no Unia Europejska nie, ale Stany Zjednoczone, Narody Zjednoczone, raczej, raczej tutaj liczę na Stany Zjednoczone, że zdecydują się na chwilę, tak troszeczkę ostrzej, huknąć pięścią w stół, powiedzieć: Spokój tam na Bliskim Wschodzie i rzeczywiście dojdzie do jakiegoś nieformalnego wyciszenia zawieszenia broni. Albo może nawet będzie na to nałożona taka bardzo ładna łatka w postaci rozmów dyplomatycznych, które no, nie spodziewajmy się, że, że, one, że one spowodują cudów, cuda. Na krótko mam wrażenie i nadzieję, że to się rozejdzie. To będzie kolejna seria prowokacji, to ucichnie i będą następne. Ale długo wiadomo, że do tego rozliczenia... I do tego rachunku sumienia musi dojść. Po prostu musi. To jest już nieuniknione. Mówię to z, z, z przykrością i z niepokojem, ale no, takie są fakty, które widzę. Czyli do dużej rozprawy dojdzie i ona będzie e, błyskotliwa, będzie błyskawiczna, będzie dojmująca, będzie napawała nas wszystkich trwogą. Po prostu. I to jeszcze nie w tym momencie. To eskalacja tych napięć religijnych i politycznych musi się przetoczyć. Mam nadzieję, że zostanie teraz wyciszone ale to wszystko na krótko, na tygodnie, miesiące. Natomiast w dłuższej perspektywie kilku lat ten rzut zostanie przecięty tak albo inaczej do tego, musi dojść. Po prostu. I to mówię nie ja, tylko na przykład pan Henry Kissinger. <głos> Którego trudno podejrzewać o antysemityzm. Prawda? Mm -hmm. Dobrze, na zakończenie dzisiejszego odcinku, no, ponieważ mówiliśmy o konflikcie, mówiliśmy o konflikcie na Bliskim Wschodzie, troszeczkę poszerzyliśmy zakres na właściwie cały Bliski Wschód, no to yy, kojarzycie Państwo kojarzycie państwo, powitanie muzułmańskie, prawda? Assalamu alaikum. Ono znaczy dosłownie pokój z Wami. Yy, tradycyjną na odpowiedzią... Yy, co prawda nie w formie pełnej, ale w formie skrótowej, jest wa aleikum salam, co oznacza i z wam niech również ten pokój. shalom shalom jest... aleichem. I tak jest. I są tutaj, powo... są tutaj oczywiście podobieństwa, podobieństwa związane po prostu z podobieństwa językowe, kulturowo-językowe. No mają wspólny korzeń. To są bracia to są semicy, bracia zażynający się jak Kain Zablem, to jest dokładnie w Biblii opisane we, po studiu i to, to jest walka duchowa i ona jest cały czas aktualna a ja na to mówię po prostu szalom, no i tyle no tyle mogę powiedzieć tak jest, czyli yy... czyli tyle no czyli tyle Shalom alejchem i walejką salam z Państwem. Dobranoc. Dobranoc. No i co, panie dyrektorze? Koneserów poważnej informacji zapraszamy na bloga szanownego Zorro, to jest zorroblogspot.com, gdzie można nabyć tygodniowy przegląd wydarzeń, jak zawsze z komentarzem. Oraz zapraszamy także na witrynę bloga Bogaty Men, gdzie finanse, ekonomii i polityki.